się Bruno, odcinek 21. Nie wiem czy mam zmieniony głos, czy nie mam. Moja żona twierdzi, że mam. Ja jakoś tak wewnętrznie w sobie tego nie słyszę. Nie odczuwam tej zmiany, ale może wprawne ucho to wychwyci. Czemu mam zmieniony głos? A nastąpiła zmiana lekka w moim życiu usunąłem trochę mięsa z mojego organizmu usunąłem sobie migdały a że mieszkam w Anglii no to opowiem wam w dzisiejszym odcinku jak to wygląda, jak przebiega ten proces od początku do końca nie wiem czy temat jest interesujący ale kilku moich znajomych nosi się z zamiarem Usunięcia sobie również migdałów. W tym słyszałem mój brat. No i chciałem zachęcić lub odrazić ten ruch. A czy zachęcić, czy odrazić, okaże się w dzisiejszym odcinku. No to posłuchajcie. Jak ta imię? To. No. Kazimierz. Nie, Kazimierz, a ja siostra Irena. Co dolega? Coś mnie boli. Zrobimy z nieczulonko. Nie będzie bolało. A, a to musi boleć. Z decyzją o usunięciu migdałów nosiłem się bardzo, bardzo, bardzo długo. Yy, dlaczego w ogóle chciałem to zrobić? Tam Głównym powodem tego, że chciałem usunąć migdały sobie, jest to było to, że miałem bardzo zniszczony ten organ, czy to miejsce, zniszczony przez wiele angin, angin ropnych, które przeszedłem w dzieciństwie i zniszczone przez taką przypadłość, która u mnie kiedyś wystąpiła, Yy, przypadłość o nazwie Ropień Około Migdałkowy, a w Anglii zwany bardzo fajnie Quincy, yy, z tego co słyszałem, to raz jak ktoś ma Ropień, to już się kwalifikuje do usunięcia migdałów. Ja dostąpiłem tego zaszczytu 4 razy zaszczytu wątpliwego. Quincy to, czy Ropień Około Migdałkowy, to straszne cholerstwo bardzo duży ból najgorsza angina ropna to się do bólu przy ropniu oko chowa kiedyś, da 20 gdzieś koło 20 lat temu wystąpiło to mnie pierwszy raz no i to była tragedia w końcu nacinane to miałem chirurgicznie butelka ropy mi stamtąd wypłynęła Potem miałem nawroty. No i w końcu jakoś to ustąpiło, ale w jakieś kilka, trzy lata temu chyba znowu przydarzyło mi się takie lżejsza, lżejsza odmiana tego. No i w końcu, w końcu po długich, długich namowach <grych> mojej żony postanowiłem iść do lekarza. To najpierw poszedłem do lekarza pierwszego kontaktu w Anglii nazywanego GP było to około czerwca, lipca oczywiście długi wywiad bla bla bla dlaczego chcę to zrobić pan pokaże no jak opowiedziałem, że, mam, że miałem te Quinzy no to ucięły się wszelkie pytania dłuższe chociaż lekarz na początku nie wiedział co to, to było, musiał sobie tam sprawdzić, ale się gdzieś tam to sprawdził, wiedział w końcu, o co mi chodzi. No i postawił diagnozę, że mogę sobie wyciąć, ale najpierw muszę iść do specjalisty. Oni wyślą list do specjalisty i mnie umówią w terminie jakimś tam przyszłym. No i jeśli specjalista orzeknie, że nadaje się do wycinania, no to wytną mi za darmo, a jeśli orzekni no nie, że nie nadaje się do wycinania, no to i tak mogę sobie wysiąć, wyciąć migdały za około 1000 funtów no więc yy, byłem bardzo ciekawy tej wizyty yy, myślałem, że oczywiście wszystko pójdzie po mojej myśli, no i wizy wizyta nastąpiła około miesiąca, dwóch miesięcy później Pan specjalista nawet nie zajrzał mi do gardła, zobaczył list od mojego lekarza pierwszego kontaktu, zapytał, czy chce po prostu wyciąć sobie migdały, czy coś innego, Odpowiedziałem mu, że chce wyciąć, no to odpowiedział, dobrze, niech pan czeka na list ze szpitala, jak będzie wolny termin, no to pana gdzieś tam wrzucą. No i to było na tyle. Cała wizyta u specjalistę trwała minutę. No i taki specjalista właśnie. Dzień dobry, Ireno. Dzień, Dzień dobry, ptak jestem. Aha, pan nie może. Jak się czujemy? Co my tu nie mamy? Nie boli. Boli go. Boli go. No się okaże No zaraz. dobrze, to ja poproszę tak. Przestroino, znieczulenie do aorty. Od tego zaczniemy. żeby nam potem nie piszczał na stole. Nie mnie, siostro, pacjentowi. <śmiech> <śmiech> Żartowałam. A, a człowiek leży, prawda? Założemy. Chwileczkę, jeszcze tylko super zrobię. Nie skaleczcie go tam. No i mijały sobie miesiące, mijały miesiące. Przyszła jesień. Przyszedł listopad. No i pewnego piątkowego popołudnia zadzwonił do mnie telefon. Gdzie pani... Dzwoniła ze szpitala, zapytała mnie, czy odpowiada mi termin na zabieg na, w przyszłym tygodniu, na następny piątek. Puh, byłem zaskoczony, że to tak w taki sposób się odbywa. Odpowiedziałem, że tak, nie ma, nie ma problemu, załatwię sobie wolne, przyjadę. Mówi, dobrze, najpierw musimy ale y, y, pana zobaczyć w poniedziałek, po weekendzie pan do nas przyjedzie. Taki mały wywiadzik, sprawdzimy ciśnienie, wagę i tak dalej. No dobrze. Tak też się stało. W poniedziałek pojechałem sobie do szpitala. Wzięli ode mnie próbki różne. wzięli, Zmierzyli mnie, zważyli. Zmierzyli ciśnienie. Potem spotkałem się z pielęgniarką. Powiedziała mi, jak mam się przygotować w piątek. Dała mi specjalny płyn do mycia, który... Miałem użyć w piątek rano zamiast żelu pod prysznic, po prostu użyć danego płynu. No i taki umyty środkiem dezynfekującym miałem przybyć do szpitala. dobry, pani doktor. Dzień dobry, co panu dolega? Cierpię, hmm, pani doktor, na hmm, uszy. Proszę się zatem rozpłaszczyć, zezuć i położyć na leżance, przykrywając derką. Już leżę, pani doktor. Proszę się teraz streścić. Ja ze szpitalem jako pacjent nie mam zbyt wielu doświadczeń w ogóle. Chyba nigdy nie. No, byłem w dzieciństwie na jakąś tajemniczą przypadłość. Głowa mi spuchła podobno. mama mi mówiła. Nikt nie wiedział dlaczego. Pewnie jakaś alergia. Mm, Przeleżałem tam kilka dni. Ale byłem bardzo mały w ten tylko nie pamiętam za dobrze. No i później nic, zero. Zero kontaktów ze szpitalem. A! No kontakt ze szpitalem miałem, ale nie jako pacjent, tylko w szpitalu odrabiałem wojsko, odrabiałem na bloku operacyjnym dwa miło spędzone lata wśród dzielnej załogi pielęgniarek, instrumentariuszek, które dwa lata bardzo mile wspominam, nie licząc tych dziesiątek nóg odciętych, wyniesionych do pieca. Było fajnie. Ale nie o mojej służbie zastępczej tu będziemy mówić. Szpital. Piątek rano. Tak jak mi nakazano, wykąpałem się w specjalnym płynie dezynfekującym, który trochę się mydlił, ale nie za bardzo. Pojechałem sobie z żoną do szpitala. Myślałem, że tak sobie posiedzimy dłużej, potowarzyszy mi trochę przed tym wszystkim, ale od razu na samym początku nas rozdzielili, wysłali ją do poczekalni, a mnie do poczekalni takiej wewnętrznej, przed gabi takim gabin gabinetem. No i oglądałem sobie tam telewizję i czekałem na to, co będzie dalej. Pierwsza nastąpiła potem seria takich spotkań z różnymi ludźmi najpierw jakiś pielęgniarz czy nie wiadomo kto zawołał mnie dał mi taki fartuszek wiązany od tyłu co jest trochę głupie bo bardzo trudno zawiązać sobie sznurki od tyłu samemu ale dał mi ten fartuszek mówi pan się tu przybierze, ten fartuszek sobie ubierze no to mówię, pytam się czy mam wszystko zdjąć, wszystko oprócz majtek proszę zdjąć no to mówię, no to nie jest tak źle Majtki można zatrzymać W polskich szpitalach Gdy odrabiałem służbę To nawet do operacji czubka palca Trzeba było rozebrać się do rosołu Pamiętam I na salę przywożono pacjenta Zawsze na łóżku Nie przychodził sam na własnych nogach no, Takie były jakieś zasady No i e, dobrze Dostałem ten fartuszek Oczywiście nie mogłem się tam zawiązać za bardzo Musiałem się trochę i nastykować. W końcu przyszedł innych gościu pomógł mi zawiązać fartuszek od tyłu. Zapytał mnie o, czy miałem mierzone nogi. Mówię, słucham, no, czy miałem mierzone nogi na skarpety. Ja mówię, no nie, nie miałem. Wyjął miarkę, pomierzył mi łydki, pomierzył mi kostki, przyniósł mi dwie pary takich pończoszek zielonych, które miałem założyć. No to założyłem pończoszki przeciwzakrzepowe, Znowu poszedłem do poczekalni, znowu mnie ktoś wywołał, yy, jakaś pielęgniarka, wywiadzik, znowu imię, nazwisko, czy palę, czy piję i tak dalej, i tak dalej. No ja. świetne są naczynia, tylko troszeczkę wieńcowe tutaj przy koronie powiększone. Pan zobacz panie Kazimierzu, rzucić palenie. A ja nigdy nie paliłem, panie doktorze. No to jeden, dwa dziennie góra, wie pan, i to raczej nie wieczorem. Serduszko schowamy, ale z, z filtrem. Serce jest w porządku. Kawki, panie profesorze? Oj, napiłbym się troszkę, bo tu jeszcze myślę, że... A, no ja znam. Dziękuję, znowu do poczekalni. Znowu ktoś mnie wywołał, wywiadzik, pani y anestezjolog. Taka jakaś Chinka czy Japonka, Azjatka w każdym bądź razie. Y opowiedziała mi, co mi będzie robione, że będę miał znieczulenie ogólne że jak się będę mógł czuć, czy jestem na coś uczulony, zapytała się o... yy, znowu. Jestem uczulony na Alginę Polską, a tu to się inaczej nazywa, ale sobie prędzej wygooglowałem. Więc byłem na to przygotowany. No to następny wywiadzik, Potem następna pani. Yy, znowu wywiadzik, znowu imię nazwisko i tak dalej, i tak yy, dalej. No i. Co mam robić już po operacji? No i zdziwiło mnie bardzo, że powiedziała mi coś takiego, że mam y, dużo gumy i jeść wszystko. Tak jak normalnie jadłem. Mówię, ale jak wszystko? No tak, wszystko normalnie, y, dobrze jest jeść, y, nie ograniczać się w jedzeniu. Trochę mnie to zdziwiło, bo z tego co pamiętam, kiedyś dawno, dawno temu to y, nie wiem, w mojej głowie panowało takie przeświadczenie, że po zabiegu usunięciu migdałów człowiek może jeść tylko lody. No ale dobra. Znowu poczekalnia, znowu <gryw> telewizja. No i w końcu po czterech pięciu takich spotkaniach z różnymi ludźmi przy poczekaniu 3 godzin gdzieś około w tej poczekalni zawołano mnie na salę operacyjną. Zaprowadził mnie tam pewien gość, na piechotę, normalnie. Do następnej poczekalni. Tam posiedziałem kilka minut. Na szczęście bardzo szybko zawołano mnie. No i kazano mi się tam położyć na te łóżko zabiegowe. Sala operacyjna trochę inna, niż pamiętam z, z naszej, bo wydawało mi się, że kilka stanowisk było na jednej dużej sali. U nas były te sale przedzielone normalnie ścianą murowaną tutaj były przedzielone różnymi takimi parawanami. Nie wiem ile było łóżek, bo tak trochę byłem spanikowany lekko. Jak to pierwszy raz operacja, to wiecie. Więc nie wychwyciłem za dużo szczegółów. No ale z... oczekiwałem na tą narkozę, bo słyszałem, że to dosyć miłe uczucie takie wpadanie w taki niebyt. No więc położyłem się, podałem moje ręce, rozkrzyżowali mi jak yy, wiadomo. No i bardzo szybko, bez żadnych cerygieli, wrzucili mi jakąś tam dawkę leku. Nie kazali mi liczyć, nie kazali mi nic. Powiedzieli mi tylko, że będę czuł zimno w rękę wpływające do mojego ciała. No i tylko to usłyszałem. No i nie miałem żadnego miłego odpływania w niebyt, tylko po prostu ktoś mi zgasił światło. Już. Yes. Czuje pan? No prawidłowo, jeszcze nie działa. Ile to? 6 sekund chyba? Nie, to jest minutkę, ale możemy ciągnąć. Myślę, że się możemy do tego wziąć. Czniemy? nie wiem, sk skalpelik Mamy tam do pęcza, ale co, oczywiście to jest nieostre. no budziłem się już na innej sali nie czułem bólu yy, gardła yy, bo jeszcze byłem za, taki zamulony otwierałem jedno oko, podnosiłem na parę centymetrów głowę, rozglądałem się ok widziałem więcej łóżek, otwierałem drugie oko znowu się rozglądałem z tego okresu, pamiętam tylko cholerne zimno, telepało mnie na wszystkie strony po prostu jakbym gdzieś tak z jakiejś zamrażalki wyszedł no opatulili mnie tam takimi różnymi kocami, ale wciąż było mi zimno no więc te całe wybudzanie nie, nie, nie wspominam najmilej, najgorzej z powodu tego zimna, potem obmyli mi twarz, buzie. to też pamiętam bo całą zakrwawioną miałem niczym jakiś wampir no i zawieziono mnie na, mnie na salę już taką na oddział no i tam sobie podsypiałem, bo strasznie przymula taki, taka narkoza i, i sobie tam poszedłem spać po godzinie chyba, tak mi się wydaje w to wszystko trwało godzinę obudziła mnie już Beata przyszła do mnie w odwiedziny krótkie, krótkie bo musiała zaraz no taki przypadek, no, je, raz w życiu człowiek idzie do szpitala, yy, byśmy pobyli sobie razem. Ja bym otoczony czułą opieką mojej żony, ale nagle telefon dostała moja żona, że musi z moim synem jechać do innego szpitala, bo, miał, bo był dzisiaj u lekarza i miał, ma złe wyniki moczu i trzeba jechać do innego miasta, do innego szpitala, więc yy, powiedzieliśmy sobie tylko cześć, jak się czujesz trzy minutki i musiała lecieć po taksówkę, jechać z Leicester do Market, z Market do, do Catering, do innego szpitala, także tego samego dnia razem z Brunem wylądowaliśmy w dwóch różnych szpitalach. Na szczęście u Bruna okazało się to fałszywym alarmem, więc no, wszystko dobrze się skończyło. A ja sobie cały dzionek tam poleżałem samotnie, na łóżku yy, gardło początkowo nie bolało mnie za bardzo tylko przy przełykaniu najbardziej dziwiła mnie yy, pielęgniarka która przychodziła mnie doglądać w tym czasie yy, Usilnie starała wmusić we mnie tosta Kurczę, ja mam tam rozwalone gardło, krew jakaś taka krwawa dziura po obu stronach a ona mnie tym tostem męczyła czy chce pan tosta? ja mówię nie, dziękuję, czy chce pan tosta i tak kilka razy Przychodziła. w końcu zgodziłem się na dwa jogurty po zjedzeniu jednego, już miałem dość jakoś człowiek nie ma apetytu tak naprawdę no, jak ma tam takie gardło rozwalone to nawet nie chodzi o to, że, że nie może jeść, ale też mu się nie chce po prostu mi się na przykład nie chciało no, no i wmuszałabym je, no niech pan zje tego drugi, ten drugi jogurt i może tosta no i tym tostem mnie tak męczyła cał do, do wieczora. No i dochodziłem powoli do siebie wieczorem około czwartej, piątej. Aha, yy, do szpitala przyjechałem rano, 7.50 miałem, yy, przyjechałem, a zabieg był koło chyba 11. wydaje mi się. W pół do coś takiego. Byłem drugi w kolejce w każdym bądź razie na liście operacyjnej tego dnia na danej sali. No i o czwartej pani pielęgniarka, która wmuszała mi tosta, kazała mi się już ubrać. Najpierw przeszliśmy się korytarzem, sprawdziła moją koordynację, czy mi się nie kręci w głowie, jak w ogóle wyglądam. Trochę blady byłem, to fakt. No ale ogólnie czułem się, no, czułem się do dupy, ale nie aż tak, jak, myślałem, jak się bałem, że mogę się czuć. Nie czułem się najgorzej. No i chciałem tamto jak najszybciej się wyrwać, bo nudziło mi się tam strasznie. No i chociaż kręciło mi się trochę w głowie, mówię, wszystko w porządku, jest OK, no, no, no dobrze. No Ubrałem się i po prostu myślałem, że sobie tak wyjdę. Prędzej zadzwoniłem do znajomej, że po mnie przyjechała, bo nie mogę prowadzić samochodu 48 godzin po narkozie. Więc <śmiech> chciałem, żeby ktoś mnie odebrał. No, a pani pielęgniarka od Tostów mówi, nie, nie, nie, proszę pana, pan nie pójdzie tak sobie sam. Musi pan, po pana ktoś przyjść tutaj. No to potrwało to trochę dłużej. Jako ostatni opuszczałem oddział. Już nikogo nie było. Moja znajoma w końcu po mnie przybyła i wyratowała mnie z tego padołu. No i tak skończył mu się, mój, się mój dzień w szpitalu. A, jeszcze na odchodne dostałem tabletki przeciwbólowe, składające się głównie z paracetamolu i wzmocnionego nurofenu. Więc środki nie, są, nie były aż takie jakieś super mocne, ale w moim przypadku akurat muszę powiedzieć szczerze, że wystarczyły. Brałem dwie takie tabletki, dwie takie i jakoś sobie dałem radę z bólem no i zajechałem do domu spałem w domu bardzo długo następnego dnia chyba obudziłem się dopiero 11-12 więc jednak takie wyczerpanie organizmu było lekkie tym bardziej, że tam w nocy się budziłem trochę łykałem sobie wodę i, i tabletki na no, następnego dnia obudziłem się z, i stwierdziłem że nie boli mnie aż tak tragicznie nawet y, czułem się lepiej niż y, poprzedniego razu po zabiegu mówię kurde kto to ma się tak goić to jest, to jest fajnie jaki problem był z bólem u mnie, u mnie problem jak u wszystkich tego typu pacjentów to pewnie przy przełykaniu ale mnie również bardzo bolały uszy Potem wyczytałem sobie w internecie, że nerwy uszu są powiązane z nerwami migdałów i, i dlatego jest uczucie właśnie bólu uszu. No, uszy mnie bolały dość sporo. Yy, chyba mocniej nawet niż te migdały czasami. Ból był po, w każdym razie dużo, dużo mniejszy niż, niż ból przy ropniu okołomigdałkowym. Ból był jak przy porządnej, mocnej anginie ropnej. Ten najgorszy, a ten taki już uśmierzony, to był przy, jak przy takim mocniejszym przeziębieniu. Więc yy, da się przeżyć, naprawdę, yy, nie jest to, jeżeli chodzi o ból, nie jest to nic strasznego. Jedzenie. Przeszkadza troszkę w ten... Dobierzemy się do wątroby. Rozwiera. Mm. Mała, Mała bardzo. Pór. Zniszczona, zniszczona, zniszczona tak? Nie, to nie będziemy tego spowrotnie wkładać. I się strata, że gdzieś tam. Proszę bardzo. Jedzenie, jak już wspominałem, apetytu nie miałem. No ale coś jeść trzeba, więc pierwszego dnia to głównie były właśnie lody, jogurty. To mi jakoś wchodziło, to dałem rady zjadać. I Następny problem, który się pojawił już przy gojeniu tego gardła, nawet po tygodniu, i nawet teraz odczuwam go po dwóch tygodniach, ja nie za bardzo umiem bez tych migdałów przełykać. Znaczy, przełyka normalnie wszystko, tak jak przełykałem, ale często jakby coś tam mi zostaje jakby w środku w gardle. Trzeba te gardło chyba nauczyć przełykania na nowo, tak mi się wydaje, bo.. No, nie jest to tak proste jak było wcześniej. Minęły dwa tygodnie. Nie biorę tabletek przeciwbólowych już od 3-4 dni. Żadnych. Yy, bo nie boli mnie tak, żeby brać tabletki. No, boli mnie przy, jak przy lekkim przeziębieniu. Także yy, gardło już mi się wygoiło. Jakby są jakieś zaróżowienia. Są jeszcze te płaty, te, yy, takie strupy w środku. Bia białe, żółte, takie ochydne, ale tylko już w niektórych bardzo rzadkich miejscach, ogólnie już jest czyściutko, lekko zaczerwienione gardło, no i dochodzę do siebie, no jest dobrze, jest dobrze. Bolała Pana noga kiedyś? Nie. No bo oczywiście. Zdrowa Pan Paneweczka może troszkę jest tu naruszona. No, wie, ale w tym wieku to może być. To czasami rozewrze. Może trochę teraz boleć na zmianę na powody. Zmianę tylko tak, po ale tak to wszystko dobrze będzie. Jeśli chodzi o ból, to jeszcze yy, zapomniałem dodać o bólu w kącikach ust. Yy, podejrzewam, że musieli mi do, mocno rozewrzeć moją paszczę i, i nadszarpnęli mi chyba kąciki ust albo coś tam w każdym razie miałem przez kilka dni spuchnięte i i, i, i i bolące kąciki ust także jakimś rozwierakiem i tam otwierali to chyba wszystko nie mam pojęcia jak to wygląda zrobimy może teraz w ten sposób, że ja poszerzę cięcie Rozewrzeć? Nie, na razie nie. Ja będę poszerzał. Kiedy ja lubię rozwierać. Ja wiem, ale tej żyłki, żeby nie ruszyć. Chwileczkę. Strasznie poszło. poszło. Mm. Ale to trzeba czymś załapać. W każdym bądź razie kąciki uzbolały mi kilka dni, a dziś po dwóch tygodniach prawie od zabiegu yy, nie bolą mnie wcale, ale... Buzi za szeroko otwierać nie mogę. Na pewno wężej niż otwierałem wcześniej. To znaczy przy próbie jakiegoś szerszego otwarcia buzi, gryząc jab jabłko czy coś większego, yy, zaczyna mnie trochę boleć tam w gardle. No i nie mogę za yy, języka wytykać za, za daleko. Tylko kawałeczek. No, nie wiem, czy mi coś tam przyszli za krótko czy co. Jeszcze kilka dni i powrót do pracy. Dwa tygodnie wolnego dają w Anglii na, na migdały, żeby nie było żadnej infekcji. Nie wiem, jak jest w Polsce. Dwa tygodnie wolnego ma swoje plusy. Takie, że siedzi się w domu i przy dobrym samopoczuciu odpoczywasz, jak na wakacjach. Minusem jest takim, że tutaj zachorobowe w Anglii bardzo słabo płacą, gównianie płacą wręcz. Nie wiem, jak w Polsce, Już dawno nie byłem, ale chyba tam w Polsce jest chyba 80% o ile się nie mylę, albo nie wiem, może już się wszystko pozmieniało. Pamiętam, jak jeszcze kiedyś pracowałem w Polsce dawno temu, no to dostawałem chyba 80% od, od pensji jakiej takiej podstawowej. Tu to jest inaczej, tu jest jakaś taka podstawowa płaca chorobowa, to jest 17 funtów, jakieś 17 funtów na dzień ustawowe, co jest śmiesznymi pieniędzmi, szczerze mówiąc, i gdyby nie jakieś zapasy, no to rodziny się utrzymać z tego nie da, no. tym bardziej przy opłatach gdzieś tam na mieszkanie dalej. także dłuższe chorowanie bardzo bije po kieszeni w Anglii i nie opłaca się tego robić, chyba że jest się dobrze ubezpieczone mi się choruje ponad 31 dni, z tego co wiem, to wtedy... Idzie to z ubezpieczenia takiego indywidualnego. No i dobra, będę kończył. Mam nadzieję... A. Podsumowując, zachęcam. Zachęcam wszystkich, którzy mają ochotę i możliwość i problem z migdałami, żeby sobie wycięli, bo nie jest to nic strasznego. Także ciąć migdałki i to tyle na dziś. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. A jeśli zanudziłem, no to trudno, sorry. No, w następnym razem może będzie ciekawiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.